Potężny, niesamowity, kolos. Tak duży jest nowo otwarty sklep Artpolu przy ulicy Warszawskiej 177. Ponad 3000 pozycji, klucze, wiertła, tarcze, piły, spawarki i kompresory, narzędzia renomowanych firm takich jak Stanley, Super Ego, Enhel i wielu innych. Słowem wszystko, nawet to czego nie wymieniliśmy. Nowy sklep Artpolu Warszawska 177, telefon 333 0800. Potężna, niesamowita, kolosalna oferta. Artpol. Narzędzia Twojego sukcesu.